Agroszoł Bednary, stoisko firmy Samasz. Naszym rozmówcą jest pan Norbert Pawluczuk. Chciałem zapytać Pana, Panie Norbercie, jak Pan ocenia ten pierwszy dzień? Co wystawiacie, co pokazujecie, jak zainteresowanie, jeżeli chodzi o odwiedzających? Zainteresowanie na naszym stoisku zauważamy, że jest głównie ze strony młodzieży odwiedzającej dzisiaj targi. Piątek tradycyjnie jest tym dniem, kiedy odwiedzają nas uczniowie szkół rolniczych. Mieliśmy sporo wycieczek, które umawialiśmy znacznie wcześniej przeprowadzaliśmy uczniom konkursy z nagrodami, także pod tym względem mieliśmy można powiedzieć pełne obłożenie w dniu dzisiejszym. Na naszym stoisku można zauważyć sporo nowości, zarówno jeśli chodzi o maszyny komunalne, jak i zielonkowe. W sumie przywieźliśmy do Bednar około 50 maszyn. Także, także myślę, że oferta jest bardzo ciekawa i powinno być zainteresowanie. Rok temu w Walewicach ustanowiliście Państwo rekord Guinnessa. Proszę powiedzieć, czy to się przełożyło na zwiększoną sprzedaż, na zwiększone zainteresowanie Państwa ofertą, Państwa maszynami, które produkujecie. Trudno jednoznacznie ocenić, że akurat te działania marketingowe przełożyły się na zwiększoną sprzedaż. Na pewno żeśmy odnieśli duży sukces wizerunkowy i wzrost zainteresowania naszą marką. Chwalimy się tym po dzień dzisiejszy ze względu na to, że ten nasz rekord do tej pory nie został pomimo wielu zapowiedzi pobity. Także można powiedzieć, że w dalszym ciągu jesteśmy jedynym właścicielem światowego rekordu Guinnessa i i myślę, że w dłuższej perspektywie na pewno przekłada się to również na sprzedaż maszyn. Dzisiaj jesteśmy na targach Agro Show Bednary, w Bednarach pod Poznaniem. Natomiast gdzie w tej chwili można spotkać maszyny firmy Samash? Na, w jakich kontynentach na przykład? W Europie to wiadomo, ale co jeszcze? Nie skłamy, jak powiem, że praktycznie na wszystkich kontynentach nasze maszyny można spotkać. Spotka pan je w Japonii, w Korei, w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku otworzyliśmy Mamy spółkę Samash Ameryka, także y, tam również coraz prężniej zaczyna działać rynek, dilerzy nasi y, sporo eksportujemy, także, także śmiało mogę powiedzieć, że, że jesteśmy obecni na kontynencie azjatyckim, europejskim i amerykańskim. Kiedy firma już obchodziła swoje lecie, to pan prezes Stolarski mówił o tym, że budujecie państwo nowy zakład. Jak to w tej chwili wygląda? Czy już produkcja jest uruchomiona w tym zakładzie? Jak sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie budowę nowego zakładu i to, co się tam dzieje? Zakład jest w dalszym ciągu budowany. Budowa tak dużej fabryki nie jest procesem krótkotrwałym. Trzeba przygotować całą infrastrukturę, wybudować drogi. Natomiast prace trwają, są już dość zaawansowane. Planujemy się przeprowadzić na przełomie października, listopada przyszłego roku. Czego mogę Wam życzyć, jeżeli chodzi o yy, działalność firmy sama? Myślę, że dużo zadowolonych klientów. Bardzo wam dziękuję i życzę Państwu dużo zadowolonych klientów.